Kalendarz adwentowy Inside Baseball, 2 grudnia. Na pewno rozmawialiśmy o tym wcześniej, bo, bo wątpię, żeby nie, że kupiłem gitarę basową. Mhm. I był też pewnie moment, kiedy mówiłem, że biorę się bardziej poważnie za to i kupiłem sobie lekcje online, żeby faktycznie zacząć trochę grać. Wydaje mi się, że nie mówiłem o tym, że od ostatniego odcinka podcastu miałem kolejny przełom w, moim, w mojej podróży basowej. Mianowicie chodziłem sobie po internecie i zobaczyłem, wiesz, jeśli jeszcze nie, jest, nie jesteś na Facebooku, na grupie swojego osiedla, to polecam ci dołączyć, mhm. bo poza tym, że będziesz wiedział, gdzie możesz znaleźć zaginione koty i zjeść, to, to są tam czasami przydatne informacje. Ja zobaczyłem posta, że hej, my z kumplem gramy, i szukamy basisty, I jeśli ktoś gra na basie, to niech się odezwie. I wtedy bardzo szybko, zanim zdążyłem się zmądrzeć i się rozmyślić, napisałem do tego kolesia i powiedziałem, że gram nice. i że chcę grać. Nice. I w ten sposób od paru miesięcy yy, spotykamy się, kiedy wszyscy mamy czas, wiesz, <grych> kiedy, <grych> kiedy trzech kolesi koło czterdziestki ma jednocześnie czas. Um, żeby się spotkać i pograć i gramy. Oni grają na gitarach we dwóch, ja gram na basie. Szukamy perkusisty teraz, jest ogólnie naprawdę fajnie. Eee, I powiem ci, że to jest coś, co pewnie i chyba tak mówiłeś, kiedy rozmawialiśmy. Eee, co się odkrywa, kiedy się zagra z ludźmi. Granie z ludźmi muzyki jest dużo, dużo przyjemniejsze niż granie muzyki w domu samemu. <śmiech> jest to zupełnie inna bestia. Dużo przyjemniej. Jest to coś magicznego. Także jest to super sprawa. E, możliwe, że kupiłem też dwie gitary, od kiedy ostatni raz rozmawialiśmy. No fajnie, powiem ci szczerze, że jeżeli, jeżeli zachowasz ten ciąg w ogóle, ja bardzo mam takie hobby, że bardzo lubię ekstrapolować dane, nie? I kiedy ty zacząłeś grać na, na gitarze elektrycznej? Chyba z 10 lat temu, 5? Nie, to się... 5, znaczy 10, się. Kupiłem gitarę elektryczną w, w Techlandzie jeszcze. To było w w 2008 no, albo 9 roku. No, no to, to, ale to 15 lat. Temu. Ale nie grałem na tej gitarze, ona stała. Rozumiem, no to jeżeli tak dalej pójdę to skupowanie gitar przyjmijmy w takim razie, jeżeli wtedy kupiłeś 6 strunową gitarę, teraz kupiłeś no to za następne 15, będziesz kupisz po prostu dwustrunową gitarę. Ale wiesz, ja już zrujnowałem a, to wszystko. A, z, a za, za kolejne 15, po prostu kupisz sam. Mateusz, ale myślę, że powinieneś wziąć pod uwagę, tak że tutaj jest taka uśredniająca sinusoidę, bo moja ostatnia gitara basowa, którą kupiłem, była pięciostrunowa. Więc zeszliśmy do czterech, potem cztery bezprogowo, a teraz pięć z powrotem. Więc kto wie, czy nie wyląduje z powrotem na sześciostrunowej gitarze kiedyś? A może będziemy tak oscylować, aż zostanę na pięciu? Mamy za mało danych. Ogólnie to, co chcę powiedzieć, to, że kupuję za mało gitar. No, co, wiemy, że jest jak, memem. Jak na przykład patrzę na, na takie menkavy, jak ludzie sobie jak ludzie sobie robią, no to widzę, że bardzo częstym fragmentem jest po prostu wieszanie gitar na ścianach. No. Bo też e, jest takim memem, że ogólnie gitarzyści mają tendencję do kupowania kolejnych gitar zamiast ćwiczyć gitarę. <śmiech> o, ja staram się trzymać jakby rękę na pulsie, jeśli o to chodzi. E, już teraz jakby, tą pierwszą gitara, którą miałem, kiedy, kiedy chciałem kupić tą trzecią, to stwierdziłem, że tamtą po prostu oddam znajomemu, w Szczecinie. Także jak będę jechał do niego w odwiedziny, to będę miał tam gitarę do pogrania, nie? A jednocześnie nie mam w domu masy gitar, bo kto ma miejsce na te wszystkie rzeczy Mateusz trzeba mieć miejsce na książki. <głos> <głos> Inne pcy. <pseudasy. głos> na książki w dzisiejszych czasach Kindlów. No, wiesz, jak dla mnie jest, jest, jest taki fajny, fajny balans, gdzie kupujesz książki, które chcesz mieć faktycznie na półce. Na Kindle sobie czytasz książki, które chcesz przeczytać. I na audiobookach słuchasz książek, których fajnie się słucha? Jest w tym coś fajnego. Mam dużo książek do polecenia. Będzie to w którymś odcinku. Nice. Nice. Się... Bardzo się cieszę. To, to fajnie. To co? Kiedy mogę liczyć na jakiś e, Bass battle? Taki, żeby zobaczyć, jak wy? Bo ty teraz jesteś Scott, coraz z każdym, z każdym... Jeszcze musisz wziąć deskorolkę, czy coś takiego i z każdym dniem stajesz się coraz bardziej jak Scott Pilgrim. <laughs> um... Wiesz co, no jak spotkam innego basistę, to wtedy możemy zrobić bitwę. Ale jak się dowiedziałem, basistów nie ma aż tak dużo jak i perkusistów. Generalnie wszyscy raczej chcą grać na gitarze. Gitara jest taką rzeczą, którą wszyscy chcą robić. Ale jak poznam, to bardzo chętnie zrobimy walkę. Ja potrafię grać d d d d d d d d d jak każdy inny.